Co roku ja i syfon, jako obiecujący na rybek Towarzystwa Przyjaciół Przyrody, spędzamy parę dni ferii wielkanocnych w ośrodku szkolenia leśników Damiany na skraju Puszczy Niedźwiedziej koło Augustowa. Fajnie tu jest. Blisko setka dziewczyn i chłopców z Warszawy, na ogół morowe towarzystwo. No i to otoczenie. Przyroda akurat budzi się do życia. Od świtu obłędne koncerty ptaków. Dostajemy przepustki do rezerwatu Lurowizna i możemy tam oglądać dzikie puszczańskie zwierzaki. Ale rano przez cztery godziny pracujemy solidnie. Sadzimy malutkie drzewka na zaoranych porębach. Każdy z nas musi zasadzić ich co najmniej tysiąc w ciągu krótkiego pobytu. Przyjemnie jest zostawić po sobie taki właśnie ślad i patrzeć, jak te drzewka rosną wraz z nami. Szkoda tylko, że wyżerka bywa tutaj marna, zwłaszcza, że na Wielkanoc człowiek przywykł siadać do suto zastawionego stołu. Tego roku jednak spotkała nas przyjemna niespodzianka. W Wielką Środę przyjechała kremowo-czekoladowa furgonetka z napisem Seweryn Kamasz, Wytwórnia Ciast i Pierników. A w tej furgonetce prowiant ekstra dla kuchni i kilkanaście skrzynek cytrusów. Okazało się, że pan Kamasz, ojciec naszego niezrównanego kolegi Juska, postawił do dyspozycji towarzystwa jeden ze swoich wozów dostawczych, a nadto podarował nam w prezencie od wytwórni pełny asortyment ciast i ciasteczek. Chyba pół furgonetki tego było w sumie. Cenny ładunek konwojowała czerwoną Toyotą Kariną, mama Kamaszowa wraz z synami Józkiem i o sześć lat starszym Alfredem. Okazało się, że cała rodzina Kamaszów zapragnęła w tym roku spędzić tutaj święta i załatwiła sobie pobyt w naszym ośrodku. Tata Kamasz miał dołączyć w Wielki Piątek. Szczerze mówiąc, nie bardzo nam się podobał ten najazd rodziny Kamaszów, a to z powodu Józka i Alfreda. Wiedzieliśmy, co to za gagatki. Czuliśmy, że ich pojawienie się tutaj niechybnie ściągnie na nas kłopoty. Na razie jednak nic się nie stało. Alfred od razu gdzieś zniknął ze swoją Toyotą, a Józek nie zdradzał wrogich zamiarów. Przeciwnie, jego migdałowe, senne oczy uśmiechały się przyjaźnie spod ciężkich powiek. Próbował zagadywać nas i częstować ptysiami, ale odmówiliśmy – Schowaj, powiedzieliśmy. Na widok tych twoich ptysiów odbija nam się pucułką. Nie mieliśmy najmniejszej ochoty kolegować się z Juskiem. Zresztą pewna ekscytująca sprawa pochłaniała nas bez reszty. Otóż tego dnia syfon wrócił podniecony z poczty, gdzie kupował kartki z życzeniami oraz znaczki i wysapał. Słuchaj, Bąbel, czy chciałbyś znaleźć skarb? Skarb? Zdziwiłem się. Co ci wpadło do głowy? Jaki skarb? Podsłuchałem rozmowę w kolejce na poczcie. Podobno jest do kupienia mapa, czy też plan sytuacyjny z dokładnie zaznaczonym miejscem, gdzie ma być rzekomo ukryty skarb. Jeden chłopak z Kaniówki chce taką mapę sprzedać. Nazywa się Adam Gancyga. Zapamiętałem nazwisko. Dwóch facetów deliberowało, czy mapa jest prawdziwa i czy warto inwestować w ten interes. Co ty na to? Wzruszyłem ramionami. Bzdora, to mi pachnie na kilometr zwykłym kanciarstwem. Wiesz, te bajeczki o skarbach, to, to dobre dla małych dzieci. Nie wierzysz w autentyczność mapy? Absolutnie nie. Tutejsi spryciarze umyślnie rozpuszczają takie plotki, żeby wyłudzać forsę od naiwnych turystów. Sądzisz? Pomyśl, skąd by taki zwykły wiejski chłopak wytrzasnął taką cenną mapę? A jeśli nawet wpadła mu w ręce jakimś cudem, czemu nie pójdzie sam szukać skarbu? A w ogóle, czy jeszcze są w lasach jakieś zakopane skarby? Dawno by je wykopali, jeśli by były, nie uważasz? No, raczej tak, mruknął zaaferowany syfon. Ale, ale co? Ale jednak chciałbym zobaczyć tę mapę. Zaciekawia mnie ta cała afera. No wiesz, czysto teoretycznie. Teoretycznie? No, choćby z jednego powodu. Jak wygląda technika nabierania naiwnych? Mam ochotę pogadać z tym Adamem Gancygą. Poszedłbyś ze mną? Zawahałem się. Możemy pójść. Odparłem po chwili. Co nam szkodzi? Następnego dnia, wczesnym rankiem, udaliśmy się do odległej o kilometr Kaniówki. Dzieci puszczające latawca zapytaliśmy o dom Gancygów. Dowiedzieliśmy się, że to jeden z pierwszych domów przysiłka od naszej strony. Trzeba minąć najpierw wielką fermę kurzą i tuczarnie gęsi pana Bartosia, a potem jego dom, okazałą willę z czerwonym dachem i anteną satelitarną i zaraz za tą willą będzie gospodarstwo gancygów. Trudno było nie trafić. Nowa willa rzucała się w oczy. Stał przy niej biały fort Escort. Chwilę później byliśmy już przy starej, przesadzistej chałupie gancygów. Z podwórza dobiegał miły śpiew. W furtce, omal nie zderzyliśmy się z dwoma osobnikami śpiesznie opuszczającymi domostwo. Jeden był olbrzymiego wzrostu o twarzy nieszczęśliwego konia, na nasz widok zasłonił sobie nos chusteczką. Drugi wyglądał dokładnie jak miniatura pierwszego: twarz smutnego kucyka. Syfon trącił mnie w żebro. To ci, którzy rozmawiali o mapie, na poczcie, szepnął. Czyżby jednak zdecydowali się ją kupić? Z obory wybiegła jasnowłosa, szczupła dziewczyna w dżinsach. – Wy do kogo? – zapytała ostro. – Do Adama. – Właśnie go wszędzie szukam – rzekła zdenerwowana. Powiedziała nam, że nazywa się Marta i ma wątpliwą przyjemność być starszą siostrą Adama. Jest wściekła, bo rodzice wyjechali na pogrzeb stryja do Augustowa i zostawili jej całe gospodarstwo na głowie, a ten Zbóg Adam zamiast pomagać od samego rana, gdzieś się zawieruszył. Ani nie zadał koniom obroku, ani świniom ziemniaków sparnika, żaliła się. Pewnie Bartosie znów wyciągnęli go z domu. Miastowa zaraza, psują tylko chłopaka! Urwała nagle, bo usłyszeliśmy dziwny hałas. Ni to stukot, ni głuche bębnienie. To jakby gdzieś w domu zaniepokoiła się Marta i ruszyła w stronę chaty. My za nią. Nagle stanęła jak wryta. A to? Skąd się tu wzięło? Przy ganku, na kołki, które w tych stronach służą do suszenia garnków, ktoś nadział dwie zabawne maski – małpy i śmiejącego się wilka. Z głębi domu znów dobiegł podejrzany hałas. Marta rzuciła się do drzwi. Wpadliśmy za nią do sieni, a potem do najbliższej izby. Była pusta. Już chcieliśmy się wycofać, gdy stukot się powtórzył. Tym razem bardzo głośno. – To stamtąd! – krzyknęła Marta i doskoczyła do wielkiej szafy w kącie. Szarpnęła drzwi, nie puściły. Przekręciła kluczyk. Drzwi rozwarły się gwałtownie, a my zamarliśmy z wrażenia. To był niesamowity widok. Coś podobnego widziałem tylko w kinie. Chociaż nie, ten widok coś mi przypominał. Coś i kogoś, ale kogo? W szafie na krześle siedział Adam. Ręce i nogi miał skrępowane czarną, wąską taśmą. Usta zapchane ligniną i zalepione paroma plastrami przylepca. Nieszczęsnemu chłopcu udało się tylko rozluźnić nieco więzy na prawej nodze i stukał nią rozpaczliwie w drzwi szafy. Wyglądałoby to na robotę zawodowych kryminalistów, gdyby nie ta taśma. Obejrzałem ją. To była stara taśma od maszyny do pisania. Taśma? Od maszyny? Pewna myśl przyszła mi do głowy, ale odpędziłem ją szybko. Nie, to niemożliwe, to tylko głupie skojarzenie Zerwaliśmy biedakowi plastry z ust i przecięliśmy więzy Kto cię tak urządził? – zapytałem Ale on jakby nie dosłyszał pytania Mapa! Gdzie mapa? – wybełkotał Ukląkł przed szafą i z jej szuflady na dole Zaczął wyrzucać książki i zeszyty Dokopał się do czarnej teczki Wytrząsnął z niej jakieś papiery i zastygł zrozpaczony. – Nie ma! – wykrztusił. – Ukradli! – Czy chodzi o ten szkic sytuacyjny miejsca ukrycia tego, no, tego skarbu? – Odrząknąłem. Skąd wiesz? – zainteresował się nagle i obrzucił mnie, tudzież syfona, podejrzliwym spojrzeniem. – Słyszeliśmy. Takie wieści się szybko rozchodzą, a ty chyba nie bardzo trzymałeś rzecz w tajemnicy – Opowiedz nam o tej bezczelnej kradzieży, jak to się wszystko odbyło.